Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Ważne dla kierowców. Rząd pokazuje zmiany w egzaminach. Na prawo jazdy ma być więcej jazdy i praktyki, a mniej teorii i manewrów. Ważą się losy obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Do jutra ma być w tej sprawie decyzja. Potem powrót zimy w Tatrach i kolejny dostawy śniegu. Będzie też o wielkanocnej przemianie pomnikowego ziemniaka. Mniej manewrów, więcej jazdy po mieście. Mniej teorii, a więcej praktyki. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło szczegóły dotyczące zmian w egzaminach na prawo jazdy.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 Mamy. Nowe regulacje mają być gotowe do końca tego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dotąd 40% kursantów oblewało egzamin na prawo jazdy właśnie na placu manewrowym, a w Tarnowie wytrwały kursant właśnie zdał egzamin po 9 latach. Do teorii podchodził 139 razy. Praktyka poszła lepiej za drugim podejściem, ale wspomniany plac manewrowy znów był problemem.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 Wprowadzenia obowiązkowej edukacji zdrowotnej domagają się niektóre organizacje pozarządowe. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej przyznaje, że będzie zadowolony z takiej decyzji, ale obowiązkowa powinna być również edukacja seksualna. Tak dla edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego. Ale zastanówmy się, gdzie możemy wprowadzić kwestię zdrowia seksualnego. O potrzebie wprowadzenia obowiązkowej edukacji zdrowotnej mówił też Konstanty Bejm z Fundacji Impuls. Bo uczy przede wszystkim o dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne, o zdrowym stylu życia, o korzystaniu z technologii, o krytycznym myśleniu. Edukacja zdrowotna zastąpiła od września ubiegłego roku wychowanie do życia w rodzinie. Klaudia Wrublewska, Polskie Radio. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowała ostatecznie tegoroczną zbiórkę w ramach 34 finału. To prawie 263,5 miliona złotych, o 30 milionów mniej niż rok wcześniej, ale nie o rekordy chodzi, podkreśla Jerzy Owsiak i przyznaje, że kwota mogła być jeszcze niższa. Starczy na wszystko, to myśmy naprawdę mieli obawy, kiedy zobaczyliśmy, że jest mróz, a od mrozu się odzwyczailiśmy, to mieliśmy w ogóle obawy, że tych pieniędzy będzie dużo mniej. Przy tej sytuacji, która dzisiaj ma miejsce, to jesteśmy szczęśliwi, że jeszcze się ludzie podzielili tak o ogromnie. Uda się kupić wszystko, co zaplanowaliśmy, deklaruje szef orkiestry, a na przyszłość zapowiada zbiórki m.in. na onkologię, diagnostykę i rehabilitację dziecięcą. Już prawie półtora metra śniegu leży na Kasprowym Wierchu. Powrót zimy sprawił, że koleje linowe ponownie obsługują w Tatrach wszystkie trasy. Do Gąsienicowej dołączyła więc Goryczkowa i Natostrada, Ale narciarze przyznają, że warunki do łatwych nie należą. Dla dobrego narciarza warunki tylko, bo jest kopny śnieg, mgły, jeszcze też pada też ten śnieg. Trochę trudniej jeździć, nie? No z powodu tego mokrego śniegu takiego trzymającego trochę nartę bardziej. Wciąż pada w Zakopanem. Jutro ma przybyć do 20 cm śniegu. A dziś przed południem pod jego naporem zawalił się dach jednego z pustostanów w mieście. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wielkanocna przemiana ziemniaka, który jako symbol gminy Biesiekierz na Pomorzu ma swój pomnik. Kilkumetrowy postumence zmienił się właśnie w pisankę. O sporym wyzwaniu mówi kierowniczka środowiskowego domu samopomocy Irena Barczuk. Jak go zmierzyć i jak zrobić to, żeby go podzielić w trzy części, żeby to ściągnąć w dół. Na wysięgniku trzeba było to bardzo duże wyzwanie logistyczne. Kilka osób musiało jednocześnie to trzymać, żeby można było przeszywać każdy pas odrębnie. To nie pierwsza świąteczna przemiana pomnikowego ziemniaka na Boże Narodzenie stał się świętym Mikołajem. To są aktualności jedynki. A w nich wracamy jeszcze do smutnej informacji ze świata kultury. Wiesław Myśliwski, wybitny pisarz, zmarł dziś w wieku 94 lat. Był człowiekiem nieustającego dialogu, tak wspomina go profesor Jarosław Fazan, dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jakkolwiek tworzył obrazy panoramiczne, zarówno słynny Kamień na Kamieniu, jak i Widnokrąg, są powieściami, o których można powiedzieć, że mają w sobie coś z fresków społecznych czy historycznych, ale w centrum takiego właśnie fresku zawsze są losy konkretnych, poszczególnych ludzi. Za chwilę po 19 na antenie radiowej Jedynki specjalna audycja poświęcona Wiesławowi Myśliwskiemu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Wieczór i noc z opadami deszczu na południu i na południowym wschodzie. W górach deszcz ze śniegiem i śniegiem. No i uwaga jeszcze na mgły pojawią się na Pomorzu. Na termometrach zobaczymy od minus dwóch stopni na Podhalu i minus jednego na północy do dwóch w centrum i sześciu na wschodzie. W Karpatach będzie wiał mocny, wiatr będzie też powodował zamiecie i zawieje śnieżne.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 Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Papież dokonał ważnych nominacji w kurii rzymskiej. Jest nowy substytut sekretariatu stanu i nowy prefekt domu papieskiego. Na znaczenie modlitwy wstawienniczej wskazał Leon XIV na odjęcie dla benedyktyńskich wspólnot klauzurowych. Izrael ugiął się pod międzynarodową presją. Chrześcijanie będą mieć dostęp do bazyliki grobu pańskiego. Krzysztof Brąk, Aktualności z Watykanu. Ojciec Święty dokonał ważnych zmian w kurii rzymskiej, mianował nowego substytuta w sekretariacie stanu i nowego prefekta domu papieskiego. Nowym substytutem watykańskiego sekretariatu stanu został arcybiskup Paulo Rudelli, dotychczasowy nuncjusz apostolski w Kolumbii. W przeszłości pracował on m.in. w nuncjaturze w Warszawie i dlatego zna język polski. Natomiast nowym prefektem domu papieskiego został arcybiskup Petar Rajcz, kanadyjczyk bośniackiego pochodzenia, który do tej pory pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego we Włoszech. Prefekt Domu Papieskiego jest między innymi odpowiedzialny za organizację papieskich audiencji. Ostatnio funkcję tę pełnił arcybiskup Georg Ganswein, mianowany jeszcze przez Benedykta XVI. W ostatnich latach pod nieobecność arcybiskupa Genszwejna jego obowiązki pełnił ksiądz Leonardo Sapienca, regent prefektury. Dodajmy, że dotychczasowy substytut sekretariatu stanu arcybiskup Edgar Peniapara, został nuncjuszem apostolskim we Włoszech i San Marino. Dziękuję Wam za ogromne i ukryte dobro, które czynicie dla Kościoła poprzez Waszą ofiarę, nieustanną modlitwę, służbę i świadectwo życia. Kontynuujcie to dzieło, które jest dziełem Bożym, powiedział Leon XIV na audiencji dla mniszek z trzech benedyktyńskich zgromadzeń kontemplacyjnych. Zaznaczył, że spotkanie to jest okazją do przypomnienia wartości charyzmatu benedyktyńskiego w Kościele i świecie. Ojciec Święty podkreślił, że podstawową misją zgromadzeń klauzurowych jest modlitwa wstawiennicza. Jednoczą się one z Chrystusem Pośrednikiem, który stal wstawia się za nami. Stawiennictwo, powiedział Ojciec Święty, jest przywilejem serc, które biją w rytm Bożego Miłosierdzia, gotowych, by zgromadzić i przedstawić Panu radości i cierpienia, nadzieje i udręki ludzi naszych czasów i wszystkich epok. Jest to pierwszy i najważniejszy aspekt dzieła, które zostało Wam powierzone. Leon XIV zwrócił też uwagę na rolę świadectwa życia monastycznego w świecie naznaczonym przez indywidualizm i zamknięcie w sobie. Klauzura bowiem nie służy jedynie zamknięciu na świat, lecz nowemu otwarciu na Chrystusa i bliźnich. Wiadomości ze świata Władze Izraela ugięły się pod międzynarodową presją i zgodziły się na sprawowanie liturgii w Bazylice Grobu Pańskiego. Wczoraj łaciński patriarcha Jerozolimy i kustosz Ziemi Świętej zostali zatrzymani przez izraelską policję, co wywołało falę oburzenia na arenie międzynarodowej. Zaprotestował m.in. Między prezydent Polski. Dziś zwierzchnicy Kościoła Katolickiego w Ziemi Świętej podali do wiadomości, że udało się osiągnąć porozumienie z władzami izraelskimi w sprawie sprawowania liturgii w bazylice grobu pańskiego. Więcej wiadomości na portalu Vatican News, i w mediach społecznościowych Vatican Polskie Radio. Jedynka. A może w któryś dzień ruszyć trzeba będzie jednak w drogę. A może będzie mniej słów bolesnych, bolesnych niepotrzebnych wspomnień. Tam gdzie.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 Wielki powrót, zapraszam Ciebie dziś. Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Dzisiaj w wieku 94 lat odszedł jeden z najwspanialszych polskich pisarzy, Wiesław Myśliwski. I to nie jest przesada, był naprawdę wybitnym prozaikiem i bardzo mądrym człowiekiem. Pisał przenikliwe, bardzo życiowe powieści ze zwykłymi bohaterami, którzy w tej swojej zwykłości okazywali się często filozofami. Pisał o sprawach najważniejszych dla każdego człowieka, o miłości, śmierci, samotności, młodości, starości i o naturze, o przyrodzie. Proza Wiesława Myśliwskiego była niesłychanie krystaliczna, zrozumiała dla każdego, bardzo piękna, a język traktował trochę jak muzykę, z frazami, z pauzami, ze szczególnym rytmem. Dzisiaj w specjalnej audycji, w tej godzinie chciałabym Państwu przypomnieć fragmenty powieści Wiesława Myśliwskiego, a te najsłynniejsze to m.in. Kamień na kamieniu, Widnokrąg, Traktat o uskaniu fasoli, Ostatnie rozdanie, Ucho i Gielne i będą... Także, a może przede wszystkim fragmenty rozmów nagranych z Wiesławem Myśliwskim dla Radiowej Jedynki oraz fragmenty spotkań pisarza z publicznością. A miał z publicznością na różnych otwartych spotkaniach świetny kontakt, także z młodymi ludźmi i nigdy nie lekceważył żadnego pytania zadanego przez czytelników. Często też z takim lekkim, szelmowskim uśmiechem spod krzaczastych brwi opowiadał, że czy niesłychanie zabawne. Będzie m.in. o miłości, o podsłuchiwaniu ludzi, o pisaniu, czytaniu i o wielu innych sprawach. A że Wiesław Myśliwski bardzo lubił radio, a radio kochało Wiesława Myśliwskiego także za tę potoczystość frazy, za te monologi bohaterów, bo jego bohaterowie to byli ludzie ciągle opowiadający, ciągle gadający, więc wynikiem tej obustronnej miłości y, jest fakt, że prawie cała proza Wiesława Myśliwskiego jest w radiowych archiwach albo w formie y, czytanej przez najlepszych polskich aktorów, albo też w formie słuchowisk. Jeśli pragnąłbym jeszcze kimś w życiu zostać, to tylko z synem. Kiedy człowiek jest synem, to nawet gdy widzi już drugi swój brzeg, czuje się jakby żył wciąż w czasach swojego dzieciństwa. I czas mu tak nie leci, ani też świata nie musi się lękać, ani sam siebie. Chociaż bywa, przyzwyczaja się, że życie to to samo co dzieciństwo. A jeśli życie, to i wieczność. I gdy mu przyjdzie w końcu to dzieciństwo opuścić, traci nagle grunt pod nogami, jakby go przemocą wydziedziczono z jego prawowitej własności. Nie może zrozumieć, bo i za późno na zrozumienie, że to tylko czas. Lecz dochodzi praw swoich choćby pamięcią, domysłami, tęsknotą. To Mariusz Benoit i fragment Nagiego Sadu Wiesława Myśliwskiego. Jak powiedziałam, bardzo ważne w, w książkach Wiesława Myśliwskiego jest opowiadanie, gadanie, monologii, dialogi bohaterów. I e, często działo się tak, że twórczość, pisanie Wiesława Myśliwskiego wynikało ze słuchania ludzi, między innymi.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 A to jest właśnie dla mojego pisania bardzo ważne, jak ludzie mówią, bo z tego literatura powinna wyprowadzać język, a nie z języka pisanego, tylko z mowy ludzkiej, bo mowa ludzka jest prawdziwym językiem. Język pisany jest pochodną mowy i czymś wtórnym, sztucznym, prawda, i łatwo wpadającym w standardy, w slogany, w schematy. Natomiast mowa ludzka jest żywa i z tej mowy ja wyprowadzam zawsze każdą swoją książkę. To miałem zawsze taką skłonność do słuchania, jak ludzie mówią. Każda postać mówi jakimś językiem, którego melodię, rytm, tak zwaną stylistykę, ja zapamiętałem, bo skąd bym to wziął? Tak jak kompozytor wymyśla muzykę, frazę, to mógł Pan wymyślić frazę języka? Kompozytor tak samo jest naładowany, wie Pani, dźwiękami tego świata. My wszyscy jesteśmy, że tak powiem, pełni świata. Nie tworzymy spoza świata, tylko tworzymy z tego świata. Który słyszymy, widzimy Może licznik zepsuty Zgłosić niech wymienią Co zepsuty, Grzeją tu grzałkami wodę na herbata, to ile naciągnie A pan masz piecyk elektryczny I nogi grzejesz, po panu marzną Nie słyszałem, jak pan się skarżył Do sąsiadki Ja nogi, ja nogi, ty chamie Ja okna otwieram, bo mi jest gorąco To ta pani ciągle pierze klientom i prasuje Wskazał naszą gospodynię Która struchlała, nie odezwała się ani słowem ona tak naciąga. A tamci spod trójki siedzą całymi nocami i zabawki jakieś robią. Ktoś próbował wziąć gospodnie w obronę, bo po tej samej stronie klatki mieszkał. Ktoś się w końcu wściekł i niemal ryknął. A niech was wszystkich płacić po równe, jak była umowa. Pan powiedział, że w tych kolejkach, w czasie stanu wojennego, w których słuchał pan, głównie kobiet, pewne tamy, pewne normy, znikały właściwie i jak rozumiem, mówiło się o wszystkich, nawet w jakichś prywatnych sprawach, ale w tej chwili jest podobnie za sprawą telefonów komórkowych. Ludzie przez komórkę, kiedy rozmawiają w miejscu publicznym, mam wrażenie, że uważają, że to jest inna rzeczywistość i że mogą mówić o wszystkim tak jakby tej rzeczywistości naokoło, czyli innych ludzi nie było. Komórka jest fascynującym wynalazkiem. Otóż wyzwoliła w człowieku ogromną skłonność mowy, ogromną skłonność do gadania. To, że wyzwoliła to gadulstwo, Świadczy, że w człowieku istnieje ogromna potrzeba opowiadania siebie. Że my jesteśmy w istocie osobnikami opowiadającymi, a nie słuchającymi. Jeśli pani nawet w towarzystwie jest, ktoś opowiada i wszyscy słuchają. To są pozory, bo każdy czeka, żeby tamten się zająknął, prawda? żeby kęs wziął do ust i na chwilę zaprzestał i natychmiast się wciska jeden i drugi. Każdy chce opowiadać, człowiek chce być opowiedziany. Tak, w 2018 roku Wiesław Myśliwski opowiadał z okazji wydania książki powieści Ucho i Gielne i tam słyszeli państwo fragment, taka fragment o kłótni, o wspólny licznik elektryczny na klatce czytał Jerzy Radziwiłowicz, który jest znakomitym, po prostu wybitnym interpretatorem prozy Wiesława Myśliwskiego. Wiesława Myśliwskiego, którego dzisiaj przypominamy, wspominamy w programie pierwszym Polskiego Radia, o miłości w książkach tego pisarza było raczej niewesoło. To znaczy te, te, ta miłość w jego powieściach jest raczej niespełniona, zawiedziona, trudna. Natomiast w życiu Wiesława Myśliwskiego miłość była bardzo udana. Ze swoją żoną Wacławą poznali się, kiedy Wiesław Myśliwski miał 17 lat, ona 16 i mm, za chwilę posłuchamy, co o miłości, właśnie miłości, zwłaszcza takiej długodystansowej, mówił Wiesław Myśliwski. Polskie Radio Jedynka. Wciąż to ostatnie rozdanie, bardzo ważny jest wątek miłosny, piękne listy Marii do bohatera, listy, na które nigdy ona nie otrzymuje e, odpowiedzi, ale je pisze. Jak się panu pisało te listy miłosne? Chodzi mi o to, czy pan wyobrażał sobie, jakie listy sam pan chciałby dostawać, czy raczej próbował pan wyobrazić sobie, jakie listy chciałaby napisać kobieta? Ja sobie raczej wyobrażałem, jakie listy mogła napisać kobieta, mądra kobieta. Bo w moim przekonaniu, przynajmniej Maria jest mądrą panią. To, co ona pisze o miłości, o szczęściu, o różnych takich powszechnych zjawiskach, do których człowiek tęskni, to nie są takie banały. To jest jednak jakaś, w moim przekonaniu przynajmniej to się za tym kryje jakaś mądrość, jakieś wielkie przeżycie, jakieś wielkie uczucie, doświadczenie itd. Maria po studiach i po kilku latach pracy jako asystentka na staż wróciła, żeby opiekować się schorowanym już ojcem. Podjęła pracę w miejscowym szpitalu i parę lat potem została ordynatorem na pediatrii. Wyszła za mąż, urodziła dwoje dzieci. O tym wszystkim donosiła mi w kolejnych listach. Także mieszkanie zapełniło się i sędzia mógłby być spokojny, bo jego zmartwienie okazało się płonne, tylko że już wówczas nie żył. O jego śmierci dowiedziałem się z kolejnego jej listu. Pisała jeszcze wtedy częściej, gdy nawet nic szczególnego się u niej nie zdarzyło. Pisała, aby się przynajmniej spytać, co u mnie, bo u niej praca, praca, praca. I chciała się podzielić, co ją spotkało nieprzyjemnego lub przyjemnego. Na przykład, że ostatnio niemal wyrwała dziecko śmierci. Albo też, gdy przypomniało jej się coś z naszej młodości, gdy byliśmy jeszcze tacy pewni, że nie potrafimy żyć bez siebie, Chociaż ona dotąd nie potrafi, dlatego pisze, bo chciałaby mnie zapytać, czy ja pamiętam. Gro ludzi jest w miłości nieodpowiedzialnych. No, przecież pani widzi, co się dzieje z tak zwanym zjawiskiem miłości, nie tylko we współczesnych czasach. Ludzie się kochają, pobierają, po siedmiu latach się rozwodzą, nienawidzą się i tak dalej. Przecież w kółko się pani spotyka z takimi... Przecież przypadkami, prawda? No tak, ale przez te parę lat się kochali. I to jest ta wartość, nie, którą nie, trzeba hołubić. Nie, nie. Miłość to nie jest przez parę lat, wie pani. To nie ma nic wspólnego z miłością. Przez parę lat to jest pożądanie. Może być rok, dwa, trzy, pięć różnie prawda, wygląda. To, to jest miłość? No właśnie mówiłem, miłość to odpowiedzialność. Odpowiedzialność polegająca też na tym, że jeśli ta miłość zmieni formę, staje się inna, to i tak opiekujemy się tym uczuciem, które nami jest, między nami jest? Co to znaczy, że miłość jest wieczna? A co to znaczy, że miłość zmienia formę, proszę mi powiedzieć? No dobrze, staje się bardziej opiekuńczością, przyjaźnią, życzliwością niż porywem ciał i serc. Miłość to nie jest tylko uczucie, które występuje, kiedy my jesteśmy młodzi. Miłość to jest uczucie, które narasta wraz z naszym starzeniem się. Narasta, a nie zmniejsza się a nie przeradza się w opiekuńczość. Kiedy kochamy przemijanie drugiego człowieka, na tym polega miłość. Przysiadła się do mnie jakaś staruszka, pytając, czy może. Chyba, że pan na kogoś czeka. Nie, proszę, mówię. Kiedyś czekałem, ale to dawno temu. Dawno, niedawno. Ale jak się kochało, to dalej się czeka. — A pani kochała? — Też pytanie. — Jest ktoś taki, kto nigdy nie kochał? — Żyje pan, widzę, sporo lat, jak i ja. — I nie wie pan o tym? — Do teraz kocham. — Choć już pewnie nadaremnie Boleję, że mu nigdy tego nie powiedziałam. — I czemuż pani nie powiedziała? — Chorowałam, A lekarze nie dawali mi wiele życia... To nie chciałam go obciążać swoją miłością, zwłaszcza, że po zdaniu matury wyjechał. Nie wiedziałam nawet gdzie, a teraz może i nie żyje. Pan by powiedział, jakby nie był pewny, czy pan będzie żył? Nie wiem, zwłaszcza po tylu latach. Może też nie chciałbym jej obciążać wyrzutami sumienia. Że porzuca moją miłość, gdyby przyszło jej umrzeć. Czy to znaczy, że kochał pan kogoś? Do teraz kocham, choć również nie mam pewności, czy żyje. Ale gdyby żyła, chyba bym jej i teraz nie powiedział, gdybyśmy się spotkali, bo ani ona by mnie nie poznała, ani ja jej. Nie jesteśmy już ci sami, co w młodości. Jeśli się kocha, zawsze jest się tym samym. Gdyby człowiek to wiedział w młodości, inaczej by żył. A tak niejedno zmarnuje, a najczęściej miłość. Lasów I zaczarowanych marw Dla ciebie mały ogrodnik Zasadził w tysiąc W kapocie stracha spojrzał ci w oczy o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy i odtąd pod oknem twoim zaczarowany kamienny z bukietem groszków stoi strach romantyczny wierny Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar z zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż dla ciebie mały ogrodnik posadził północe róże. Bo był urzeczony pragnął cieni urzec i złóż ręczem przyszedł raz. Prosić o jedno te słowo, oślepił go twych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd potoknem twoim i groszki kwitną i róże, na modle wiotkich powoi, pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone. zaczarowanych ranków i zaczarowanych W programie pierwszym Polskiego Radia wspominamy, a właściwie przypominamy Państwu opowieści Wiesława Myśliwskiego, wybitnego prozaika, który zmarł dzisiaj w wieku 94 lat. Program pierwszy Polskiego Radia. Najsłynniejsze powieści Wiesława Myśliwskiego to ostatnie rozdanie, ucho igielne, kamień na kamieniu, widnokrąg i traktat o uskaniu fasoli. Przyszedł pan fasoli kupić? Do mnie? To przecież w każdym sklepie dostanie pan fasoli Ale proszę, niech pan wejdzie Psów się pan boi? Niech się pan ich nie boi Obwąchają pana tylko Kto pierwszy raz, muszą go obwąchać <grych> Żebym to ja wiedział Nie uczyłem ich tego Same z siebie tak Pies jak człowiek jest nieprzenikniony Pan ma psa? To powinien pan mieć Od psa można się dużo nauczyć no, siadł, Reks, siadu, łaps, dosyć. A swoją drogą, jak pan tu trafił? Nie tak łatwo do mnie trafić. Jeszcze teraz, po sezonie. Nawet spytać o mnie nie ma teraz kogo. Widział pan? W domkach żywej duszy. Dawno już powyjeżdżali. Mało nawet kto wie, że tutaj żyje. A pan po fasolę. To był fragment e, traktatu o, o łuskaniu fasoli w interpretacji Adama e, Francego. Wiesław Myśliwski chętnie spotykał się z publicznością na różnych otwartych spotkaniach. Między innymi w czasie festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Przez wiele lat był takim głównym, honorowym gościem tej imprezy. Z wielką chęcią tam przyjeżdżał. I spotkania z pisarzami odbywają się tam pod gołym niebem w pięknych okolicznościach przyrody, blisko takiej małej rzeczki e, płynącej w bardzo takiej e, swobodnej e, atmosferze. E, I padają pytania, padały pytania naprawdę na bardzo różne tematy, niekoniecznie literackie. Tutaj fragment e, spotkania, które prowadziła Karolina Wawer. Czy ma pan jakieś takie miejsce, swoją letnią ostoję, miejsce, do którego lubi pan wracać? I tam odpoczywać? Nigdzie być nie tam. wracam, bo najlepiej jest mi we własnym domu. <głos> to gdzie mam wracać? Gdzie... Przecież we własnym domu ma pani na miejscu wszystko. Łazienki, prysznic, to tamto, siamto, kuchnie, prawda? Gdziekolwiek pani pojedzie nawet do luksusowego pensjonatu, to po pierwsze musi się pani przyzwyczaić do innego układu mieszkania. Nie mówiąc, że nie, nie spotkałem do tej pory ani hotelu, ani pensjonatów, który nie miałby usterek, w którym byłoby wszystko tak przemyślane, jak jest u w domu przemyślane. Na przykład pospolitą wadą wszystkich polskich hoteli jest to, że w łazienkach nie ma półek, żeby kosmetyczkę postawić. Jak Państwo słyszą, publiczność podzielała irytację Wiesława Myśliwskiego w sprawie kosmetyczek i w sprawie półeczek w hotelach, ale oczywiście padały też inne pytania. Pytania z publiczności. Powiedział Pan w kwietniu podczas finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, że już nic Pan więcej nie napisze. Czy podtrzymuje Pan to stanowisko? No skoro powiedziałem, to muszę podtrzymywać, no. Nie chce mi się już pisać. No to nie jest takie, wie pani, porywające zajęcie, żeby nie móc bez tego żyć. Nie wiem, oczywiście nie dam gwarancji głowy, nie dam, że wie pani, coś mi nagle nie znajdzie. Ale na straży stoi moja żona, która... Nie daje mi pisać. Nie daje mi pisać. Ona widzi, jak mnie to męczy, wie pani. Prozę pisze się w sposób taki, powiedziałbym,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 I do drugiej godziny, bo tak chodzę spać, do drugiej zawsze dzień w dzień wczytam. Inaczej bym nie usnął. No widzę, że jak wiedziałem Pani, że co dzień czytał, to Pani zniknęła. Tak sobie myślę, jeszcze chciałabym w takim razie zapytać, jakich autorów Pan czyta, jeśli Pan tak czyta i czyta? Bo ja czytam Pana i jest Pan porywający, naprawdę. Różnych. Nie czytam samej literatury. Najmniej czytam literaturę. Najwięcej czytam rzeczy historycznych. W zasadzie żałuję, że nie skończyłem studiów historycznych, ale na szczęście mój syn jest historykiem i chociażby czytam z tego względu dużo z historii, żeby w rozmowach z nim nie być zupełnym ignorantem. Ale nie tylko dlatego czytam. Historia jest pasjonującą rzeczą. Właściwie dla mnie historia jest fundamentem wszelkich nauk. Wszelkich nauk i nie tylko humanistycznych. I właściwie gdybym ja system studiów opracowywał, to każdy student musiałby najpierw historię skończyć. Obojętnie czy ma być inżynierem, czy ma być lekarzem, czy kimś. Bo inna jest perspektywa świata, inna jest perspektywa nawet własnego zawodu. Wiesław Myśliwski zawsze podkreślał, że nie pisze pokoleniowej literatury, tylko pisze dla ludzi w różnym wieku. I rzeczywiście czytelnicy w bardzo różnym wieku czytają, czytali powieści Wiesława Myśliwskiego, także młodzi i także młodzi zadawali pisarzowi pytania w czasie takich spotkań, jak państwo słyszeli. A zderzenie starości i młodości, czy raczej mieszanie się starości i młodości w jednym człowieku, to jest jeden z ważniejszych tematów powieści tego twórcy. Tak jak w książce Ucho i Gielne, gdzie młody bohater spotyka starszą wersję samego siebie. Zszedł na kolejny schodek, tak samo sprawdzając go laską. Prawdę mówiąc, każde życie jest powtarzaniem życia po kimś. Przeszłość nas wyprzedza. Musi pan to wiedzieć. Ciągniemy się za nią. Bo któż by nadążył za swoim życiem? Zatrzymał się na kolejnym schodku. U, ileż tędy nóg musiało przejść. Zwrócił pan uwagę, jak wytarte są te schody. Wieków na to trzeba. Kto wie, czy wciąż tędy nie idą. Może zabiorę się z nimi. Co dziwi się pana? W tłumie zawsze raźniej. I macając laską schodek poniżej, zachwiał się, lecz jakby ktoś go podtrzymał. Gdy chodziłem do liceum... Co ja zresztą będę panu opowiadał? Sam pan to przeżyje, bo musi pan przeżyć. Bez tego nie mógłby pan zadać sobie pytania, czy warto było. Wszystkie pytania, jakie w życiu sobie zadajemy, sprowadzają się do tego jednego. Czy warto było? No, nie w pańskim wieku. Po latach, po latach dopiero... Jest taka sytuacja w pana książce, że bohater, który jest jednocześnie młody i stary, czy raczej w dwóch postaciach siebie młodego, siebie starego, spotykają się w uchu igielnym, czyli w tym przejściu przez mury sandomierskie i stary mówi, że ten młody patrzy na niego z jakąś dozą nienawiści, tak jakby przewidywał wszystko to, co się y, stanie. Tak się zastanawiam, czy gdybyśmy nauczyli się traktować młodość nie jako przeciwstawne stadium wobec starości, tylko starość jako ciąg dalszy młodości, to byłoby nam łatwiej być starymi? No Nie wiem, czy łatwiej by nam było być starymi, nie pani, starymi nigdy nie jest być łatwo. Tam zresztą pada gdzieś takie w jakiejś rozmowie zdanie, że... Gdybyśmy wiedzieli w młodości to, co wiemy na starość, to inaczej byśmy żyli. Tam też pada takie zdanie, młodość jest modna, starość jest niemodna. Czy to się kiedyś odwróci? Nie wiem. To nie było zawsze tak jak w naszej epoce, że młodość jest najważniejsza i najbardziej pożądana. prawda? W wiekach poprzednich starość chyba cieszyła się większym szacunkiem. To, co jest w tej chwili, ta moda na młodość, to pragnienie młodości, wiecznej młodości, jest właściwie dość, powiedziałbym, świeżym czasem. To zrodził wiek XX na dobrą sprawę. W XIX wieku tego nie było, starzy cieszyli się szacunkiem i tak dalej. A w średniowieczu bycie starym oznaczało to samo, co bycie autorytetem. No już nie mówię, odniesięgam do starożytności. Ludzie nie znali pisma. To jest istotne. W każdym mało kto znał. W związku z tym kto miał pamiętać, nawet, że granica między tym a tym w polu biegła tu, a nie tu. Kto miał to pamiętać? Pamięcią byli starzy ludzie, czyli starzy ludzie byli, można powiedzieć, kronikami życia i do nich się udawano we wszystkich sporach, o porady zabiegano i tak dalej. Starzy to byli w ogóle alfa i omega właściwie, nie młodzi. Młodzi przeważnie, wie Pani, byli mięsem marmatni. Mój syn, który jest historykiem właśnie średniowiecza, napisał nawet taki esej na temat starości. Także ja y, wiele zawdzięczam właściwie jego wiedzy, jak to wyglądało kiedyś. A teraz ta pamięć, o której Pan mówi, pamięć starych ludzi, jest w cudzysłowie niepotrzebna, w tym sensie, że możemy wszystko znaleźć w internecie. Rewolucja technologiczna wpływa na postrzeganie, na szacunek ludzi starszych, którzy na przykład zwykle są mniej wdrożeni w te technologie. Modę na młodość wyzwoliła cywilizacja, wie pani. Cywilizacja właściwie wyzwoliła pychę młodości. Starzy są niepotrzebni w tej chwili. Mamy pismo, mamy internet, mamy tyle sposobów nadawania informacji, prawdziwych, nieprawdziwych, to już nie ma większego znaczenia przecież. Ale starzy na tym tle stali się niepotrzebni, a nawet więcej. Jeśli oni próbują korygować nasze doświadczenia, to odrzucamy to. W przekonaniu, że co oni mogą więcej wiedzieć o świecie, jak my mamy internet, który wie wszystko. To jest, wie pani, szaleństwo młodości w tej chwili. Fizycznie można zatrzymać proces starzenia, opóźnić, ale przecież starzejemy się w głowie przede wszystkim, w głowie, w sercu. Tego się w ogóle nie bierze pod uwagę przy tej ciągłej pogoni za młodością fizyczną, bo przecież głównie o wygląd chodzi. Ja gdzieś tam w książce napisałem, że w gruncie rzeczy człowiek nie starzeje się na zewnątrz, człowiek starzeje się wewnątrz, ale my tego nie chcemy, nie dopuszczamy. Uważamy, że ciało jest ważniejsze od rozumu, ciało jest ważniejsze od jakiejś tam pamięci. Na pierwsze miejsce wyszło ciało w tej chwili. Skoro ciele mowa, to Wiesław Myśliwski w młodości był sportowcem, a potem był kibicem. Zresztą w czasie jednego ze spotkań autorskich w 2018 roku, pamiętam, że nawiązywał do sukcesu naszych siatkarzy, który to sukces zdarzył się chyba dzień wcześniej. No i tak o tym opowiadał.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 Wtedy byłem oczywiście, pasjonowało mnie to. Ale jak mogę w tej chwili oglądać piłkę nożną, jak od wielu, wielu lat właściwie ta piłka nie robi żadnych postępów, wie pani. Pan grał w siatkówkę, a jeszcze jakieś inne sporty praktycznie były panu bliskie? Tak, ja uprawiałem lekki. Ja byłem sportowiec, jak byłem młody, wie pani. Uprawiałem i piłkę nożną, i lekkoatletykę. W tej chwili mam dość krytyczny stosunek w ogóle do sportu. Uważam, że sport przekroczył granice swoich możliwości, a nawet swojego powołania. Do sportu wszedł doping, który jest nie do wykrycia na dobrą sprawę. Bo ci, którzy wymyślają dopingi, są zawsze w przedzie przed tymi, którzy badają dopingi, wie Pani. To jest raz. Weszły nieludzkie treningi. Sport stał się czymś sztucznym w tej chwili eksploatującym ludzkie ciało, ludzkie możliwości, poza granicę już nawet przyzwoitości. Oglądamy już nie tyle sportowców, co jakieś roboty. Tak, w 2018 roku Wiesław Myśliwski mówił o sporcie. Jak państwo słyszą, słyszą był nie tylko znakomitym pisarzem, ale też znakomitym opowiadaczem, a to nie zawsze idzie w parze. Można być świetnym prozaikiem czy świetnym poetą i milczkiem albo um, osobą, która stroni w ogóle od wypowiedzi e, publicznych. E, Wiesław Myśliwski taką osobą e, nie był. E, I jego książki były też tworzywem dla ludzi teatru, ludzi filmu, Adaptacji filmowych i realizacji teatralnych jego utworów podejmowali się m.in. Ryszard Ber, Wojciech Marczewski, Kazimierz Dejmek, Izabela Cywińska. No i także Teatr Polskiego Radia żywił się tym, co Wiesław Myśliwski napisał, zgadzał się na te realizacje i na stronach Polskiego Radia niektóre z tych słuchowisk autorstwa Wiesława Myśliwskiego są dostępne. Wiesław Myśliwski zmarł dzisiaj w wieku 94 lat. Ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji Przestań się bać, już w porządku, już dobrze To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń Niż małe wielkie katastrofy Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat Gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie Czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie Gdy przestałem czekać coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne i nagle wszystko stało się ważne. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce w chwilach zwątpienia, abyś kroczył nią godnie i szczerość zamieniał w zwycięstwa, bo wiesz, ja codziennie staram się tak jak i pewnie ty być w dobrym miejscu Nie czekaj z wdzięcznością Na nic wielkiego Bądź wdzięczny A wszystko stanie się wielkie Gdy przestałem czekać Na coś ważnego Co nagle Wszystko stało się ważne I nagle stało się ważne Ale wszystko stało się ważne. Organizację Pożytku Publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia. Z roku na rok do ZHP należy coraz więcej harcerek i harcerzy. W tym momencie nasza organizacja zrzesza ponad 115 tysięcy harcerek, harcerzy w całym kraju. Martyna Kowacka, Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego. Coraz więcej dzieci, ale i rodziców szuka aktywności pozalekcyjnych, takich, które będą dawać młodym ludziom możliwość zdobycia sprawności na całe życie sprawności, umiejętności miękkich, pracy w zespole, zarządzania sobą, czasem, które przydadzą się im w dorosłym życiu. ZHP dzisiaj jest organizacją, która zabiera głos, jest reprezentowana w różnych miejscach i może być rzecznikiem tych młodych osób, które są zrzeszone w jej szeregach. Formacja młodego człowieka w duchu prawa harcerskiego prowadzi do kształtowania w nim przyjacielskiej postawy wobec ludzi, gotowości do bezinteresownej służby oraz ciągłej pracy nad sobą. Harcerstwo jako system wychowawczy sprawdza się już od ponad 100 lat. Mateusz Chmielewski harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego. A sprawdza się dlatego, że odpowiada na dwie potrzeby młodych ludzi, które są uniwersalne i obecne w każdym pokoleniu. To są potrzeba przynależności chęć przeżycia przygody. I odpowiedzią na nie są właśnie przygody przeżywane w harcerskim zastępie, czyli małej grupie bliskich przyjaciół. Kilka takich zastępów tworzy drużynę harcerską, na czele której stoi drużynowy, dorosły, świadomy wychowawca, przygotowany do pełnienia tej roli i gdy ten stworzy już środowisko wychowawcze, w którym zaspokojone zostaną te potrzeby przynależności, przeżycie przygody. Wtedy jego zadaniem jest stawiać przed młodymi ludźmi wyzwania i motywować ich również własnym przykładem do pracy nad sobą. Tak, żeby stawali się coraz lepsi i zdobywali nowe umiejętności. W harcerstwie kształtujemy ludzi odpowiedzialnych, zaradnych i dzielnych, którzy są świadomymi członkami biorącymi odpowiedzialność za wspólnoty, do których należą.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 Wiosenna kumulacja Lotto Dziś światowy dzień mufinka. Pora na małą przyjemność i chwilę z Lotto. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach Lotto i na lotto.pl Reklama Ogłoszenie społeczne Musimy pilnować gdzie grosz idzie publiczny by nie trafił w czyjś układzik mętny i specyficzny Dajemy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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S3 między węzłem Głogów Południa a węzłem Polkowice Północ w pobliżu Kaźmierzowa na 253 km zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Dość szybko służbom udało się zakończyć kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Krzywa, węzeł Jadwisin w pobliżu 65 km, gdzie doszło do awarii ciężarówki. Zepsute auto scholowano, jezdnia w kierunku Zgorzelca, znów jest przejezna wszystkimi pasami. Krajowa siódemka, korek w dziekanowie leśnym i włomiankach dla jadących w stronę Warszawy. Pod Krakowem utrudnienia są od Jawornika po Myślenice dla jadących w stronę Zakopanego na Krajowej Siódemce. Droga ekspresowa S8 w Warszawie. Tu korek jest od Koła Powisłe dla jadących w stronę Białego Stoku. S8 raz jeszcze na odcinku węzeł Łozina, węzeł Oleśnica Zachód. W pobliżu 50 km w rejonie Oleśnicy na jezdni w kierunku Warszawy zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas. Krajowa 11, odcinek Jarocin-Plesze w pobliżu Witaszyc na 355 km zderzyły się auto osobowe z ciężarowym, droga jest zablokowana. Krajowa 17, zamość Tomaszów Lubelski w pobliżu miejscowości Łabunie Reforma. Na 192 kilometrze auto uderzyło w bariery linowe. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Tomaszowa Lubelskiego.